Zdarzyło się nie pierwszy raz, że wyszedł gdzieś o wschodzie Jak z morskiej piany biały ptak, mój anioł stróż dobrodzie Widać go, że tak szybko zwiał, coś bardzo musi boleć Nie tęgą biedak minę miał na bakiera aureole. Panie Aniele, stróżu mój, społeczny poczciwino Do knajpy chodźmy, na twój ból najlepsze białe wino Pij białe wino, biały wiersz, pisałem, gdy tak stałeś. Bielutki z siebie strzepnij śnieg, jak z pralni skrzydłem białym. Na biały obróz winolej, za białe twoje noce, za przenajczystszą w świecie biel, za białe jej warkocze. Spójrz, człowiek z białą laską gra na białej Katarynie. Dla ciebie dzisiaj biały walc, jak biały parus płynie. Panie Aniele, wrócić chciej. Twa miłość pachnie gliną. I mnie w opiece swojej miej, a ja ci nie dam zginąć. Zdarzyło się nie pierwszy raz, że wrócił gdzieś o wschodzie. Jak z morskiej piany biały ptak, mój anioł stróż.